Przeczytajmy kilka kolejnych wierszy do naszego rozważania. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział. Przeczytajmy od trzeciego wiersza. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. I usłyszał Tetrarcha Herod o wszystkim, co się stało, i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został z martwych zbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć. Któż, jest, któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy i pragnął go widzieć? Bóg dał taki czas, kiedy właśnie w tak wielkiej ilości ta łaska była yy, dana, że ten jeden Zbawiciel, który był na jednym miejscu, wysłał swoich, aby szli i głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I mówi do nich, niczego nie zabierajcie na drogę. Tu akurat tego nie ma, ale chyba w innej Ewangelii jest napisane, że godzin jest robotnik zapłaty swojej. Że jakby z tym wiązało się, że to co oni czynili, to znaczy... Głosili Królestwo Boże To według tego Bożego Bożej zasady yy, Mieli by, mieć za to wdzięczność Ale yy, Ale nie, we, nie wszyscy cudzy Stosowali się do tego Apostoł Paweł na przykład yy, Jednak z tego Nieraz korzystał, nieraz nie Zależy w jakim, w jakim miejscu był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 Nie mamy tych czasów, które e, chodzimy pieszo i musimy e, no pozostawać w domach, e, przenosić się z jednego do drugiego. Ale gdyby tak było i takie czasy e, wierząci pamiętają, które były czy w Afryce, czy e, w, w Azji, to jednak były to czasy i myślę, że do dzisiaj też i są takie, że korzystają wierząci właśnie z dobroci innych wierzących. Że e, apostoł Paweł był, będąc na statku, kiedy e, zostali, jakby mówić, wyrzuceni na Maltę, to wtedy też im e, ci tubylcy okazali im wdzięczność i, e, i kiedy odpływali stamtąd, to wtedy im zaopatrzyli, co trzeba na dalszą podróż do Rzymu. Znaczy ludzie, którzy, którzy nie byli przecież wierzącymi. I tam też oczywiście apostoł Paweł uzdrowił wielu. Ci, którzy właśnie byli chorzy. Ale myślę, że można mówić ogólnie o tym, ale tu jest tu jest, są posłańcy samego Zbawiciela który to był akurat konkretny czas yy, konkretne wysłanie yy, to była to, to na, innej jest, na innej Ewangelii jak jest mówione na, do, jakby na drogę pogań nie wchodźcie jesteście posłani do tych yy, domów czy w Izraelu do tych owiec w Izraelu Także yy, pan Jezus sam zresztą yy, powiedział do tej yy, syrowecznianki, że właśnie, że yy, aby się najadły najpierw yy, dzieci. Nie dzieci. Yy. Także możemy właśnie widzieć, że yy, Bóg daje taki wielki przywilej tym, którzy są z Izraela i On chce właśnie skierować te nogi uczniów na te drogi, ale też i oczywiście dla nas jest to pouczenie, abyśmy właśnie z tego korzystali i chcieli to czynić właśnie w taki sposób, jak Pan mówi. Że nie mamy się zabezpieczać aż nadto jednak mamy oczekiwać na to. Jednak jak tak możemy sobie przypomnieć, że rzadko kiedy jest, kiedy żeśmy jeździli na braterskie, na Śląsk, teraz to się rzadko zdarza, ale kiedy jeż, żeśmy jeździli, to jakby nigdy żeśmy, może powiedzieć, głodni nie wracali. Albo i też odwrotnie, i w drugą stronę. Jest ta wspólna miłość do tego i też ta gościnność. I też to jest akurat, tutaj mówię o wierzących, ale tu jest mowa o ludziach niewierzących ale są te otwarte serca, które chcą słuchać Słowa Bożego i myślę, że takim przykładem domu, który wypełnił te słowa, że ich przyjął, to był właśnie w Filipi dom Lidii. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. 16 rozdział dzieł apostolski, 14 wiersz, przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta im. Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do niej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie, i wymogła to na nas. 40 wieża, gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do lidi, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Niczego nie zabierajcie na drogę. Ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. Myślę, że Pan Jezus doskonale przewidział, w jaką drogę oni się wybierają, do jakich domów. Pan zna serca. Zazwyczaj nie dzieje się to całkiem gdzieś przypadkiem, ale Bóg te serca przygotowuje. I tak jak Bóg zna te serca, które pragną usłyszeć to zawołanie, pragną poznać Boga, to raczej to wtedy te serca i się również otwierają na to, aby móc przyjąć tych posłańców Bożych, do swego domu, nawet ich ugościć, przyjść na nocleg i mieć możliwość słuchania tej wspaniałej wieści od Boga. Takim przykładem też jest Abraham, kiedy w 18 rozdziale pierwszej księgi Morzeszowej czytamy a gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósłszy oczy ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim, ujrzawszy ich wybieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokoniwszy się aż do ziemi, rzekł, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. I tak dalej. Widzimy właśnie, że ten człowiek miał pragnienie przyjąć mężów bożych. I tak samo tych, których Bóg przeznaczył właśnie z tego Izraela, kiedy ci uczniowie szli, to również mieli oni otwarte serca i przyjęli tych uczniów jako posłańców bożych. A ci, którzy mieli zatwardzone serce, to wtedy kazał na nich strząsnąć ten proch, aby ta łaska Boża ich nie dosięgła i nie mogli mieć przebaczonych grzechów. My widzimy w tych wierszach trzecim i dalej, jak Bóg wyposaża swoich sług. Słudzy Boży, tutaj głównie chodzi o apostołów, których Pan Jezus wysłał, to było dla nich takie pewne doświadczenie, zaufanie w Boga. Te wszystkie elementy, jeśli chodzi o wspomniane tutaj nic nie bierzcie na drogę, ani ki, ani torbę, ani chleb, ani pieniędzy, ani nawet dwa, dwa ubiowy jak to też jest tu napisane, to widzimy, ci apostołowie byli uzależnieni od Boga. Oni nie mogli, opowiadając tą Ewangelię, być uzależnieni od pewnych wpływów. My wiemy, że co to jest pieniądz, że jaki ma wpływ. My wiemy też chleb, to pokazuje nam też ten dobrobyt, prawda? że człowiek ma tę że może coś tam jeszcze włożyć. Ten kij, na którym to jest ten ludzka podpowa, na którym człowiek się może podpiewać. A tu nic, co, co człowieczego jest, zauważcie, mieli Nic nie mieli wziąć ze sobą. To ich nie musiało podpiewać w głoszeniu tej Ewangelii. W głoszeniu Ewangelii stał za nimi Bóg. I to jest cudowne, że e, tak Pan Jezus ich w tą moc wyposażył, tak jak w Mateusza, Ewangelii w dziesiątym rozdziale, czytamy też więcej na ten temat. Może któryś z braci ten rozdział przeczyta, żebyśmy sobie to wyjaśnili. To jest dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza, od wiersza. No, tutaj mam wskazówkę, od wiersza. Trzeciego? Od trzeciego już wiersza można. Nie, piątego masz rację. Od piątego do piętnastego. To możesz mi to tylko krótko albo przeczytasz to z Ewangelii Kornels, z Ewangelii Mateusza, dziesiąty rozdział od wierszu piątego, tak, do piętnastego.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 w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwu, sukien, ani sandałów, ani łaski. Albowiem godzin jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzin i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzin, niech stąpi na pokój wasz. A gdyby nie był godzin, Niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, wstrząśnijcie proch z swoich. Zaprawdę powiadam wam, że będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i komorskiej niż temu miastu. Tak, to widzimy z tej Ewangelii, to jest takie wytłumaczenie z Ewangelii Mateusza, do jakiego narodu ci uczniowie mieli iść. Pan Jezus jeszcze nie był w dziele wykonania na krzyżu tak według kolejności tego co my tu w Ewangelii czytamy więc jeszcze zwracał się przez tych apostołów do swego ludu bo on przyszedł do swoich jak to Jan Ewangelia mówi ale swoich go nie przyjęli ale ci którzy go przyjęli dał im tą łaskę w Starym Testamencie, jeśli chodzi o... Teraz ktoś może powiedzieć, no ale jak oni tam jedli, jak i no to żeśmy to czytali w Ewangelii Mateusza, że Bóg troszczył się o to, żeby oni mieli zaopatrzenie w tych domach, gdzie byli. Popatrzcie, jak to wiedział Pan Jezus, gdzie oni pójdą tam, prawda, znają to spoczynek, a jak nie są ten dom nie jest godny, no to nie muszą być tam. To, ten pokój, to jest to właśnie od, od jak to mówią, z prochu ten oczepuje się te nogi, prawda? Jak się wychodzi to znaczy, to jest system, gdzie powiedzmy u niektórych e, taki zwyczaj jest, że jak jest tego, to tam szczepią ten proch niby tam, wyczepią nogami, wystukają i pójdą sobie. Ale to nie jest to. To chodziło głównie o to, że ten pokój nie jest w tym domu brak pokoju, czyli nie mają tego zbawienia, ale ci, co mają pokój, to mają pokój w sercu i mają, oczywiście są godni przyjęcia. I druga rzecz też widzimy, że jeśli weźmiemy teraz o to zaopatrzenie, przypomnijmy sobie ze Starego Testamentu o Eliasza, tak? Co szedł, bo Eliza to Elizeusz, prawda? bo ja mówię z niemieckiego trochę, Elizeusz, którego Bóg on miał iść do króla Habba i powiedzieć mu, można powiedzieć te słowa sądu, prawda? Ale on się wzbraniał, bo się bał jego żony Izabel, która chciała go zabić. Miała te myśli na zabicie. I wtedy Bóg mu powiedział pewne miejsce, gdzie miał iść. I tam Bóg go zaopatrzy i w chleb, i w mięso, i w wodę przy tym yy, yy, yy, źródełku, jak to można powiedzieć. To można sobie to przypomnąć yy, ze Starego Testamentu, że Bóg zawsze się troszczył o swoich. I tak samo ci, którzy w Ewangelii służą, Bóg się o takich troszczy. My mamy mieć to zaufanie do Boga i wtedy yy, oczywiście nie mamy yy, mieć jakichkolwiek wątpliwości, albo powiedzieć, no tam Pojadę, a muszę sobie coś nazwagować, żeby, żeby mnie został bez dachu nad głową albo bez, bez jedzenia. I widzimy, jak to też można na nas przełożyć. To już bacia tu wspominali: jak są czy konferencje, czy odwiedziny nawzajem, że to jest też miło, jeśli to się tak praktykuje. To, to nie musi być taki przykład, ale powiedzmy, jest to jeden z takich przykładów, które Pan Jezus sam poprzez tych apostołów pokazuje nam, jaką On do nas ma miłość. za w 22 rozdziale powiedziane jest Pan zaopatruje to jest to jest słowa Abrahama dlatego mówi się po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie znamy tę historię myślę aż na to dobrze i to mówi nam że Pan jest tym który daje to co potrzeba Yahweh i Rech. Mam to zanotowane. A więc Abraham przekonał się sam w swoim życiu, że w sytuacji nadzwyczaj trudnej okazało się, że jest rozwiązanie i że ten baran uwikłany w cierniach był gotowy na to, żeby złożyć na całopalenie. I Myślę, że to znamy choćby z tych różnych historii misyjnych, kiedy ci, którzy byli daleko od domów, nie mieli łączności, tak jak my dzisiaj, telefonicznej czy mailowej, po prostu modlili się i Bóg dawał na serce innym, żeby im przyjść na pomoc. Jest wiele różnych historii. Modlili się a to o ryż, a to o paliwo do samolotu, a to o drukarnie, czy o inne rzeczy. I Bóg też to wszystko, co potrzeba w odpowiednim czasie, im to dawał. Pamiętam, jak wracaliśmy z konferencji z Pardubic i gdzieś w okolicy, może to było polskie, Boguś najechał na kamień, pękło koło, nie było zapasu, prawie noc, ciemno. Co teraz? I okazało się, stoi na drodze ksiądz. W rozmowie się okazało, że on zna kogoś, kto ma takie auto, a było to bardzo wyjątkowe auto i trudno było znaleźć nagle koło do takiego samochodu. Wszystko się potoczyło, że w ciągu kilkunastu minut koło było. No po prostu coś nadzwyczajnego. Tak działa Bóg. Nagle w, potrze w chwili potrzeby znajdujemy to, czego akurat w tym momencie potrzebujemy. Rzeczywiście i to jest powiedziane w liście do hebrajczyków prośdział czwarty szesnasty wiersz przystąpmy więc ufną odwagą do tronu łaski abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze czyli w samą porę. Wtedy kiedy to jest potrzebne, a często może nam się wydawać, że to już jest ostatnia chwila. Ale też myślę, że musimy to wiedzieć, że Pan nie zawsze działa w taki sam sposób i pod koniec już blisko swego odejścia powiedział, to jest Łukasz 22 rozdział, co jeszcze, jak Pan da, będzie mi kiedyś szerzej rozważać, mówi do nich 22:35. Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś, oni na to niczego. Rzeczywiście tak było, że tam gdzie byli, tam znajdowali to co potrzeba. Ale on potem mówi do nich, lecz teraz, kto ma trzos, czyli portfel, niech go weźmie, a może dzisiaj kartę kredytową. Podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda, suknię swoją i kupi i tu jest zapowiedź jego śmierci. A więc kiedy nadchodził czas niebezpieczeństw prześladowań, to polecił jednak, żeby podjęli pewne starania o swoje potrzeby. Dzisiaj misjonarze najczęściej są związani z organizacjami misyjnymi, a często nawet z rządowymi, że wy, wy po prostu jadą gdzieś jako Przedstawiciele jakichś stowarzyszeń, czy jako nauczyciele, że są zakotwiczeni po prostu w jakichś tam organizacjach, co oczywiście z ludzkiego punktu widzenia jest dobre, ale widzimy, że tu rzeczywiście oni polegali tylko na Panu. I myślę sobie, że może to jest najtrudniejsze, ale jednak to daje najwięcej radości, bo wtedy zauważamy, że to naprawdę Pan. Nikomu nic nie mówiłem, modliłem się, Bóg dał. Dowód, że to rzeczywiście wyszło wprost od Boga. I myślę, że tego właśnie też potrzebujemy w naszym życiu, żeby doświadczyć konkretnie działania Boga w swoim życiu. Żebyśmy nie znali Boga z drugiej ręki, ale osobiście w swoim doświadczeniu, być może w cierpieniu, w potrzebie. Boga tak naprawdę poznajemy przez swoje potrzeby. Myślę, że Pan Jezus zostawił nam te miejsca, aby każdy zwierzących teraz w tym obecnym czasie na swoją wiarę mógł zastosować tę sytuacje i tą, która tu jest napisana i tą, którą Zbyszek wspomniał z 22 rozdziału i tak wszystkie po kolei każdy z nas na swoją miarę wiary bo i do dzisiejszego dnia mamy wierzących, którzy faktycznie jadą bez kija, bez torby bez chleba, bez pieniędzy i bez dwóch szat i mamy takich, którzy jednak zaopatrują się na drogę którzy zaopatrują się weźmy yy, choćby w Chinach który ciągle się modlił i zawsze nie przesyłali na ten Hudson Taylor, nie, Hudson Taylor. on tylko może wierzył w Boga że oni te, on tam na miejscu to wszystko dostanie i dostał i tak funkcjonował właśnie według tego, co tu jest napisane. Ale y, są też inni, którzy, tak właśnie było wspomniane, są w y, y, organizacjach misyjnych. I tak dalej. Ale jednak Bóg chce, y, jeżeli chcemy tak postępować według tych wierszy, to też możemy się tego trzymać i według tego postępować i Bóg może w tym nam błogosławić. Yy, drugi przecież misjonarz, który przemierzył Afrykę, yy, możemy tak powiedzieć wzdłuż i wszeż jednak też ze sobą niczego nie brał i był jedynym, który yy, poza te może powiedzieć tereny yy, przyoceaniczne, tak jakbyśmy nazwali, yy, yy, wybierał się po prostu, może powiedzieć, przez całą szerokość Afryki i przecież i też niczego ze sobą nie brał, zaopatrywał się od tych, którzy tam, można powiedzieć, yy, którzy tam byli i byli przecież wielokrotnie też i wrogo usposobieni. Także yy, i myślę, że i do dzisiaj są tacy, którzy yy, w ten sposób postępują, ale to wszystko jest po to, abyśmy, można powiedzieć, chodzi, szli z Bogiem i nie mieli jakiejś reguły, że to musi być w ten sposób. Bóg nie jest yy, yy, Bogiem, który działa według szablonów. On nie jest szablonowy. Jeżeli poprosiłem dla siebie, żeby mi w tym błogosławił, to muszę się tego trzymać. Jeżeli poprosiłem, żeby może powiedzieć, żeby mnie w ten sposób zaopatrzył, to też musimy po prostu w ten sposób z nim iść. Także... Bóg jest Bogiem dla każdego jednego z nas, indywidualnie. Właśnie wspominałeś o takim przykładzie, to ja mogę też o taki przykład, niekoniecznie tu z Biblią związany. Ale jeden brat ewangelista, z, w, początkiem XX wieku, gdzie przed pierwszą wojną światową, gdzie ludzie też żyli w biedzie bardzo, a on był zaproszony... Do pewnej habianki na ewangelizację. Właśnie ona miała w, w, w głowie, żeby jej syn się nawrócił. Nie? I on tam pojechał. I tam był pewien czas, dostał pieniądze na powrót, bilet, bo wtedy koleją się jeździło. On był tam, wart był z Wuppertalu. To jest znana taka historia, ale sobie to przypomniałem. I on. Szedł na dworzec i zobaczył y, kobietę, która częsła się zimna i krzyczała, jestem głodna. A on dostał pieniądze. No to dał jej te pieniądze. No ale nie miał na bilet już. Te pieniądze, które dostał od tej hrabianki, dał tej, tej biednej ko kobiecie, która wołała o pomoc. Ale on już nie miał na bilet. Ale co zrobił on? Z tą wiarą poszedł na dworzec, stanął przed kasą biletową ale nie ma pieniędzy, ale chcę zamówić do Wuppertalu bilet, nie? A tu nagle ktoś go tam na ramieniu mówi, hej kolego, przecież się znamy, a co, gdzie ty się wyruszasz? No, chcę jechać do, do domu, ale nie mam pieniędzy, czekaj, to ja ci ten bilet kupię. I ta osoba, co się znali, tak Bóg pokiwał, że kupił mu ten bilet. I to jest taka historia, jak widzimy, że jak się ma zaufanie w Boga, to nawet można bez pieniędzy przed kasą stać, a ktoś się tam znajdzie, co Bóg poruszy go serce i zapłaci za niego ten bilet. To jest ciekawe, nie? ale to jest historia niewymyślona, nie z kalendarza. to jest tak faktycznie było. 5, 7, 10. Yeah. yeah. A Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty o wszystko dbasz wiernie że Ty właśnie wszystko wierz i na Tobie też możemy polegać, Tobie ufać. Panie Jezu, też właśnie bo Ty powiedziałeś, żeby wszystko troskę na Ciebie złożyć. I Panie Jezu, dziękujemy Tobie właśnie, że tak na Ciebie możemy wszystko składać, bo Ty wszystko prowadzisz. Tobie się polecamy, właśnie aż do Twojego przyjścia o nas. Prowadź nas. Amen. Amen. Patrząc na przykład apostołów czy na Izraela, kiedy szedł do Egiptu, możemy brać naukę, że Ty we wszystkim chcesz o nas bać i we wszystko, co potrzebne w tej drodze wiary, nas zaopatrzać. Panie Jezu, chcemy Cię prosić, abyśmy nauczyli się, że rzeczywiście na Tobie możemy polegać, abyśmy tą drogą wiary potrafili i chcieli chodzić za Tobą. Panie Jezu, też możemy dziękować za każdy przejaw Twojej łaskawości, kiedy byliśmy pod ścianą, a Ty jednak posłałeś błogosławieństwo i mogliśmy Cię uwielbić jako tego Boga, który zaopatruje, który słyszy. Chcemy Cię za to wszystko uwielbiać. oczekujemy Twojego przyjścia. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, daruj, abyśmy mogli tak z wiarą Patrzeć na Ciebie, z wiarą to przyjmować, gdy idziemy głosić Ewangelię, żebyśmy nie kalkulowali po ludzku w swoich myślach, ale umieli, we wierze, oprzeć się na Tobie. Daruj, Panie znam te zdolności tego błogosławieństwa i Twojego Ducha, który nam jest wciąż potrzebny do tego, abyśmy umieli te rzeczy czynić. Amen. Amen. Mawiał Marcin Biżorek, z którym rozmawiałem ostatnio Kto się bardzo chętnie przyjął zaproszenie, jako, aby usłużyć nam tłumaczeniem za tydzień Ma wielką radość być wśród nas, także bardzo się cieszył i czeka na to, żeby być między nami. Może pozdrowienia z Warszawy od Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Serdeczne pozdrowienia od sióstr, od Krystyny Masi i jej mamy. Dziękujemy. które wczoraj odwiedziłem. Ja przepraszam, pozdrowienia z Mikołowa. No. Dziękujemy bardzo. A my byśmy chcieli zabrać pozdrowienia, ponieważ jeśli Pan pozwoli, chcielibyśmy odwiedzić Zawadzkich w Kupczycach teraz w najbliższy weekend. Z tą wybieramy się. To mamy pozdrowić czy nie? Proszę pozdrowić. Dziękuję bardzo. Przekazuję. wiem trzeba A my mamy plan w powrotnej drodze z pojrzału odwiedzić pozdrowić. Proszę zabrać pozdrowienie do Bugatyni. Dziękujemy. Ja mam kalendarze jakieś. Jakieś? Znaczy, nie wiem czy kalendarze, czy książki. Przykład, ale dużo, czy mało? No, cały bagaż. Skąd? <śmiech> Skąd? <Stoma? śmiech> co? Nowy e, Marcin dał. Jakieś e, po angielsku, po ukraińsku. Aha, A, a, ten, a, ten, a ten, a nie ma dużych kalendarzy? E, nie, nie Dobrze. Trzeba go najpierw zajechać. No, cały bagaż nie ma. To jest super, to po Podobno, to jest, do, jest, podobno do podobno do nas i do grzywa, tam to to Trzeba to jakoś nie, roz, tak, roz tego Chyba, że to w niedzielę. To, to, to, to, co do mnie można wyciągać teraz, tylko żeby wiadomo było co. Ty wiesz co, czy nie? Nie, w tak jest na... Chyba, że w niedzielę sobie nie będzie. ty będziesz wozić, nie będzie. To, co po Ukraińsku... Tutaj wszystko zdąży się podzielić. Tak też tylko to, tak to i... A ta kobieta uh ja no, nie jest fajna? myślę, że tutaj ludzie nie są trochę, tak? No, no, dobrze co? No, że to jest, że to jest, że nie jest no to też bowiem no nie. Ja nie. Ja też to... że... Tylko za czystość, idziemy było okres w tamtym roku, co nie było. Nie było tak od razu jednoznacznie Były trzy miesiące, to było ale przez internet. Ja no niestety środa będzie normalna. No ale głównie no, ja tak bardzo... podchodził do. Ale była poradka ja się mniosłem. To w tam tak tak tak nie, jeszcze nie, się nie, nie, nie, nie, nie było się bardzo pokaźne a jest a szczególnie ja na pewno a to jest <"Ostydiv> <śm'town">? jak się Mélan, tak. Chociaż mówią, że, że to jest ocharny. Moje ustawie wyprosty. Ty, to, na przyjąć... to, to ja na Ale, nie. to to jesteś takiego już, co w jest za ozdrowość z obowiązkiem. też nie chodzą, że nie muszą zszczekać. Może to już jest może. Nie, na świecie za miejsca, że ja Ale jest ludzie, z Dla mnie to nie. jest problem. się Dzieci szczepimy, góry, szczepimy. Tempo, jest steroze, nie, co, bo dzieci, można na nas pojechać. Tylko jest powiedziane w Niemczech od 12 lat można, ale za dzieszę o jeszcze się nie Tylko do 16 lat. Ja myślę, że gdyby był problem, że dzieci będą tak pojechać. No. Ja mówię, jeszcze żyć. Ale myślę, że gdyby był problem z dziećmi takim, żeby umierała, to myślę, że to już trochę jest. A jest, które ma to jedne. Dzieci dostawają tak co się mówi, że są apatyczne. Po szczepieniu nie, nie są takie... Dobra, po że Ale najlepiej jest, no to Nie znał siostry. Te inne się iść na siostrzano, my idziemy na badewską. No, to ja już tam ja. będę. To... No, no, no. oh. tak, nie, jak no, to rozbiorę no, po tak, tak, To się tak, Będziemy tak tak się widzieć, chyba. Tak tak? No może, nie wiem, nie jest do nie? To się widzieć. Także co jest? Czyli aha, co A ty też, ciekawe czy ja no Później się widzimy, ale ja tam nie zostaje, bo ja może. Ja też nie. No, Po tak. będzie. No, no, no, no, no, no, no, no, no, nie będziemy czy w Berlinie, co? No może krótko. No, no, po polsku. No, ale jeszcze ja, ja się nie znam. Tak, ja po niemiecku nie umiem, po francusku nie umiem, po angielsku też nie umiem. Nie umiem w ogóle. Ty w w dobie tłumaczę dobrze, przeprowadzam. Nic nie umiem. <laughs> ja z ci tak? No już telefonem, czy tłumaczy sam? Ha? Przez obrońców? Nie ma problemu. No nie pokazuj mi, bo jeszcze się coś nauczę. No no, aparatem Ci zamienia ten tekst na ekranie ja nawet czytałem napisy na nagrodkach żydowskich, który wyruszyłem no, a, a Kodrad na przykład robi takie też, że robi zdjęcie i jakoś tam, nie wiem, to nie importuje do tego komputera i komputer rysuje rysunek na podstawie tego zdjęcia z dokładnością co do 100 mm Jeden wymiar tylko wystarczy, Przecież podać. Ja nie wiem rzeczy w, skali, w skali. Niemiecka skali. Biblioteka Narodowa. Oni <grystanie> <grystanie> po prostu zbierają, tak? Wszystko, rejestrują. I co tam piszą? Może zbierają wszystkie publikacje, tłumaczenia i tak dalej. Zauważyłem was i powinniście się tak. I jeszcze w naszych zasadach. No. Może chcą się nawrócić? Tak, i no, niemieckiej bibliotece publicznej, szukają? Ale konkretnie czego? Publikacje w języku niemieckim, tłumaczenia niemieckojęzycznych dzieł na inne języki, no. obcojęzyczne publikacje o niemczech i niemieckojęzycznych osobach. To, czyli to to na nie przykład, nie W tym wypadku kalendarz jest pewnie w jakimś tam dużym stopniu tłumaczony z niemieckiego, więc oni chcą to robić. Książki biletera na Polski i tak dalej. No na przykład też, nie coś. Ale ja nie to... ma konkretnie nazwanej? Proszę? Nie ma konkretnie nazwanych? No, skąd, no to, to nie są? jest. Jako to na Deutsche National Bibliotek. Deutsche Platz Leipzig. Gdzie jest to? Gdzie jest no. no, to? jest to? Właśnie to wszystko gdzieś tam figuruje. No nie wiem. No, nie wiesz. No, tu jest Ostrowska Grabów. Nie? No to, Ten adres gdzieś tam jest na książkach. No, tu jeszcze tam, są coś jeszcze punktu. Tu jest gdzieś nazwane co jest. Bileter ma, a konkretnie Bileter Max, List de Kolosan, tłumaczenie i tak dalej. Bremi Keraogus, komentarz pierwszego listu do tej i manna na co dzień. Część pierwsza, część druga, a część trzecia, nie no, to oni chcą fizycznie książki czy tak? Jakiś... no chyba tak, no bo jak inaczej. No, tam ISBN, tam. no mamy ten, pewnie książki. i wrzucam. W... Zgodzimy więc za zmienienie, za, z no, to jest ten opis książki jest, nie? Strony i tak dalej. To pewnie wrzucą skamer i jakiś. Jak nie oni są po polsku? Nie. Tak. Trudzą się takimi rzeczami. Mają miejsce na takie rzeczy. To są Niemcy. Są to Wszystko spisane. Obytyka. Wszystkie zbliżamy. Biblioteka od się wieku. Brakuje na mniejszej publikacji, widzisz? Nie. No, no, no, no, no, no. Jakie? To we Włoszech mi to przeczytały. Prawie <grymne> <To> jak policjant. <grymne> <grymne> Czego brakuje? Maxa biletera, Brelinkera i, i jeszcze czegoś tam nie ma u siebie. Przecież to powinni się do GBV zwrócić, i by im dali z pocałowaniem w rękę. A to, to przysłanie, aha, tu może okay. tak. A nie, czekaj, tylko tam Czy dobrze się też wysłali? A to jest tutaj, nie ma. Dwie po prostu, wiesz jak to robią? Myślę, że Lipsk jest najbliżej Grabowa. I po prostu i to jest współpracujące z sobą województwa, rozumiesz, i przysłali do nas. to jest najbliżej? najbliżej no bo Lipsk Lips to praktycznie może tutaj, koło tego. Lipsk, nie? Co mają na to może, może tam pół Niemcy, pół Polaki, a oni ta, z Polski. Czy w Radej będzie? Nie wiem, to, no, widzisz, Michalskiego że ma. Bogusław mówił, że nie będzie. A... No. Nie, nie wiem, Marek nie. Deskę zapomniałem zabrać, znaczy zapomniałem. W ogóle nie miałem czasu na to, bo po prostu deska jest brudna. I myślałem dać do stolarza, żeby to przetarł jakimś papierem. i. Mhm. Nie po, po małej,